Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Michał Sef Ogrodowicz, komisarz SEF. Czołem SEF. Witaj Jerry i witam serdecznie bardzo naszych... Realizujemy zapowiedź sprzed już pewnie kilku miesięcy, bo sygnalizowaliśmy wtedy, że będziemy chcieli powrócić wspólnie do serialu Obcy Ziemia no bo to jest w sumie taki dosyć intensywny rok dla fanów uniwersum Obcego i Predatora. Mieliśmy animowanego Predatora, teraz Obcy Ziemia na horyzoncie za już niespełna miesiąc kinowy Predator, także dzieje się intensywnie, no ale umówmy się, ten serialowy Obcy Ziemia no to było coś, co było zapowiadane jako wydarzenie, no bo dostaliśmy w końcu pierwszy serial live action w tymże uniwersum, no a nie ma co też ukrywać, że tutaj nazwisko showrunnera, czyli Noah Howley, który jest twórcą tego serialu, no to było coś, co no, trochę elektryzowało, mam wrażenie, fanów serialowej rozrywki, no i pomimo tego, że my żeśmy troszeczkę o oczekiwania względem Obcego Ziemia zahaczali, no to muszę, Sef, od tego zacząć. Czy ty miałeś jakieś sprecyzowane oczekiwania? Czy, nie wiem, oglądałeś wcześniejsze seriale Howley'a, czyli tam, nie wiem, czy Fargo, czy Legion, o, może tak popkulturowo bardziej, czy, czy po prostu, nie wiem, czekałeś z otwartą głową, czy miałeś jakieś sprecyzowane oczekiwania i emocje względem tego, co tutaj mieliśmy dostać? No czy tak, powiem tak, że jedyne, co oglądałem to jakieś pojedyncze odcinki serialu Kości, kiedy leciały gdzieś na jakimś. <grym> e, no tak, z, te, w telewizorze, przy okazji w jakimś hotelu czy coś w tym stylu, jak człowiek gdzieś był na wyjeździe, bo nie było nic innego do oglądania. Nie, generalnie Noah Holly nie był mi znaną postacią, znanym twórcą i, i w ogóle nawet na to nie patrzyłem, bo ja ci powiem, dla mnie to było bardzo duże oczekiwanie, nie wiadomo do końca na co. Bo pamiętajmy i co, co warto, na co warto zwrócić uwagę na samym początku. Że my po raz pierwszy mamy do czynienia z alienem w formie serialowej. Do mm -hmm. tej pory na dużym ekranie, czy na małym ekranie, to zawsze były mimo wszystko filmy i z nich wynikało, było dużo tych filmów i z nich było nasze przyzwyczajenie. Myśmy się wychowali każdy z nas na różnych etapach mimo wszystko z Alienem, który był w formie kinowej. Jasno, oczywiście wielu z nas z naszych słuchaczy zapewne też kojarzy komiksy, czy też gry komputerowe, ale mimo wszystko tym głównym clue, tym co najbardziej trafiało do nas, były filmy. I w momencie, kiedy dostajemy 8 odcinków um, w serialu aktorskiego i już po pierwszych odcinkach widzimy, że to są długie odcinki, mhm. tak? bo praktycznie każdy odcinek, no, większość odcinków to jest ponad godzina, najkrótszy bodajże trwa chyba 40 czy 45 minut, więc ja, ja byłem, naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać, jakby obawiałem się tego jak to właściwie zostanie, jak to to będzie i nie miałem żadnych oczekiwań, bo za bardzo nie wiedziałem na co mogę liczyć, co mogę zobaczyć, co mogę dostać, więc to było dosyć przyjemne. Znaczy się to zanurzenie się w, w, w uniwersum Aliena, ale w zupełnie formie, której do tej pory nie mieliśmy. I... i to było takie niewiadoma, nowe, nowe terytoria odkrywane, które intrygowały tym, że rzeczywiście są nam nieznane. No to ja Ci powiem, że ja trochę inaczej podchodziłem, dlatego że nie ukrywam, że miałem pewne oczekiwania, chociaż z, z, tu się zgadzam, że trudno było mieć te oczekiwania sprecyzowane, bo w zasadzie m, cała promocja serialu, te trailery, które dostawaliśmy, jakieś informacje, które do nas dobiegały, no to... One były dosyć enigmatyczne w sumie i w zasadzie poza tym, że tam się ma pojawić ten obcy, to wiedzieliśmy niedużo, ale tak jak sygnalizuję, ja jakieś tam oczekiwania miałem, bo po pierwsze, dostaliśmy na którymś etapie zapowiedź tego, że tutaj te, te, taki zalążek fabuły, no to jest motyw taki, że statek sprowadza na Ziemię jakieś gatunki z głębokiego kosmosu, jakichś potworów, między innymi tego naszego obcego. No i ci powiem, że jak to usłyszałem, to wydawało, wydało mi się to po prostu totalnym samograjem, nie? no bo mm -hmm, po mm -hmm. prostu, nie wiem, kilka jakichś wyjątkowo no, szkodliwych, niebezpiecznych, krwiożerczych gatunków na jednym statku, no to, to naprawdę to tak miałem w głowie coś takiego, że to nie ma prawa się nie udać. Ale z drugiej strony ja akurat troszeczkę miałem obaw co do showrunnera. Dlatego, że o ile ja widziałem chyba tam dwa sezony Fargo i ten serial mi się podobał o tyle Legion który jest serialem bardzo bardzo chwalonym tego autora to jest produkcja, której ja obejrzałem pierwszy sezon i na etapie drugiego sezonu po w zasadzie pierwszym odcinku otwierającym ten drugi sezon to podziękowałem, bo mam wrażenie, że on popłynął tam tak bardzo w tym sensie, że to, to, jest, to jest dla mnie serial, który jest kwintesencją przerostu przerostu formy nad treścią co trochę też być może będzie później przemawiało przeze mnie odnośnie tego serialu, ale to do tego jeszcze najwyżej wrócę. Więc wie, z jednej strony ekscytacja, z drugiej strony trochę obaw. No a jak to wyszło, no to zaraz się przekonamy, no bo tak jak też słusznie zauważyłeś, nie dość, że to jest 8 odcinków, to jest to jeszcze te 8 odcinków dosyć długich, nie tak jak to Disney nas czasem, nie wiem, przyzwyczaił, chociażby przy jakichś tam gwiezdnowojennych serialach, które no efektywnie to czasem mają po 30 Minut tak naprawdę. Tu, no tutaj tak, dostajemy tak. kawał faktycznie solidnej produkcji. No i no Howley faktycznie jest takim mózgiem całego tego serialu, no bo on pisał tutaj większość odcinków albo współtworzył scenariusze do większości odcinków. Część odcinków także reżyserował, także no widać, że pewnie kreatywnie miał no duży wpływ na to, co suma summarum dostaliśmy. No i to chyba na początek tyle i trzeba będzie przejść do zalążka fabuły tak naprawdę. I nie wiem, czy pokusiłbyś się, żeby nakreślić, co tutaj w sumie dostaliśmy? Więc tutaj... Okej, okay. to nie jest spoilerowe, bo, bo tak naprawdę, żeby zakreślić fabułę, musimy mieć, e, omówić chociaż podstawy pierwszych dwóch, trzech odcinków. Z jednej strony Jerry już wspomniał e, o statku kosmicznym, który jest wypełniony egzotycznymi e, gatunkami z kosmosu, jeśli tak to można powiedzieć, który rozbija się na Ziemi. Z drugiej strony e, mamy tutaj wątek nowej korporacji, ponieważ w naszym świecie, e, przedstawionym w serialu, e, Świat Nie ma demokracji, nie ma rządów, tak naprawdę nie ma państw, tylko jest cały świat podzielony między korporacje i, w, i najmłodsza z nich dowodzona czy zarządzana przez... Geniusza, chłopca geniusza Boy Cavaliera prowadzi tajne badanie prototypowe, które ma pokazać technologię światu, możliwości przenoszenia ludzkiego umysłu do ciał androidów, czyli teoretycznie i praktycznie osiągnięcie niemal nieśmiertelności dla ludzi i Pierwsza grupa e, ochotników, małych dzieci, powiedzmy nawet nie nastolatków, tylko tam dzieci w wieku 10, 12, 13 lat zostaje przeniesiona do tych ciał. No i w momencie kiedy e, statek z odległego kosmosu rozbija się na terenie jednego z miast należących do korporacji, ekipa zostaje wysłana w ramach testu polowego, jeśli tak to można powiedzieć, żeby przychwycić egzemplarze. Więc mamy wątek zaawansowanej technologii, która jest w fazie prototypu. Mamy całą masę um, obcych gatunków, które są badane przez naszych, um, nas nie tylko naszych bohaterów, ale również mamy oczywiście wątki korporacyjne, ponieważ statek, który wylądował na Ziemi, czy też rozbił się, no bo na lądowaniem to tego za bardzo nie można było nazwać, należy do Wayland yutani czyli kolejnej korporacji, więc mamy tutaj również wątki ukazania tego jak wygląda walka o wpływy, bo już nawet za bardzo nie o pieniądze Ale o wpływy, o władzę, po prostu o dominację na naszej planecie między korporacjami I ja zdaję sobie sprawę, że ten opis jest bardzo szeroki, bardzo ogólny ale też ten serial powiedziałbym taki jest, tutaj jest bardzo dużo wątków, bardzo dużo zagadnień, które się pojawiają, bo nawet nie wspominam o różnego rodzaju personalnych, osobistych wątkach mhm, poszczególnych tak, bohaterów, tak. bo tego jest mnóstwo, co jest zaletą, wadą, o tym za chwilę będziemy mówić, ale jest to istotne, na co warto zwrócić uwagę, bo to nie jest w tym serialu naprawdę jest dużo dużo zapowiedziane, dużo się dzieje na warstwie fabularno-scenariuszowej. No tak, i ja bym tylko dodał jedną rzecz, że w zasadzie konstrukcyjnie ten serial jest bardzo wyraźnie podzielony na trzy segmenty, że mamy pierwsze cztery odcinki, które są taki, takimi odcinkami wprowadzającymi, gdzie mamy właśnie nakreślenie tych wątku, tego wątku korporacji Prodigy zarządzanej przez Kawaliera i tej grupy jego tych cudownych chłopców, straconych chłopców. I to jest jeden element historii, polowania też na te potwory. Później mamy odcinek piąty, który jest retrospekcją, która pokazuje nam, co się wydarzyło na statku Marjino, czyli właśnie na tym statku badawczym Wayland yutani jak doszło do tego, że on się na ziemi rozbił. No i później mamy trzy ostatnie odcinki, które rozgrywają się już na wyspie e, Kawaliera e, w Nibylandii e, gdzie w zasadzie te wcześniejsze wątki różne e, nam się łączą i ja wspominam o tej konstrukcji, bo mam wrażenie, że tak jak ja śledziłem trochę opinię w trakcie serialu, tak jak on się ukazywał odcinek po odcinku, bo przyznam się, że tak go nie oglądałem, tylko obejrzałem go jak już była całość dostępna. W sumie ty oglądałeś właśnie tak tydzień po tygodniu? Tydzień po tygodniu, poza ostatnim finałowym odcinkiem, który obejrzałem kilka dni później ze względu na urlop, ale tak, było oglądane za każdym razem w każdą środę, kiedy wychodziło nie będę kłamał z niecierpliwością i, i wyczekiwaniem. No i tak chciałem nawiązać trochę do tego, że właśnie jak śledziłem opinie po tych poszczególnych odcinkach, to miałem takie poczucie, że ten podział też trochę wyznaczał trendy w ocenie tego serialu i mam wrażenie, tak, że tak. jak on na początku był oceniany no dosyć pozytywnie, ten piąty odcinek w ogóle spotkał się z dosyć entuzjastycznym przyjęciem tak, tak naprawdę te trzy ostatnie odcinki to już była taka równia pochyła z bardzo dużą krytyką te, tego finału. No ale my na razie jeszcze nie będziemy wchodzić w spoilery, i tak jak ty nakreśliłeś właśnie te główne wątki, to powiedz mi tak, właśnie bez spoilerowo jak te trzy główne linie do ciebie trafiały. No bo ja bym tak nazwał te trzy główne linie, czyli potwory, taki najbardziej horrorowy wątek z oczywiście mm -hmm. obcym w teorii na pierwszym planie. Ten wątek korporacyjny, tej, tej, tej zabawy w przepychanki pomiędzy Prodigy i Wayland Yutani. No i w zasadzie, ja nie wiem, czy nie najistotniejszy wątek tego serialu, paradoksalnie, czyli ten wątek Cybernetycznych ludzi, ludzi sztucznej inteligencji, syntetyków i tych właśnie naszych nowych Androidów. Bo to jest czegoś, co sam serial chyba mógłby nazwać trzecią drogą, bo na samym początku jest zaznaczone, że z jednej strony mamy cyborgi, mamy syntetyki, a teraz jest trzecia opcja, która jest prawdopodobnie. Tak jakąś hybrydą, dokładnie. I, i... I wiesz co, dobra, naj, naj, naj, najbardziej mnie zaskakuje to, że kiedy mówisz. Bo rzeczywiście tak, masz rację, że jest charakterystyczny podział na te trzy części, zarówno jeżeli chodzi o e, e, odcinki i ich ocenę, mamy te trzy główne wątki. I najbawi naj, mnie teraz, bo jak się na tym zastanawiam, jak mi tutaj tak przedstawiłeś, każdy z tych wątków sam w sobie. Pełnia moje oczekiwania, bo wątek, wątek korporacyjny jest chyba moim ulubionym, bo mhm. ja lubię budowanie światów i, i fakt tego, że dostajemy serial, który ma czas i miejsce na przedstawienie trochę backgroundu, historii tego, tej ziemi przyszłości, powiedzmy jak ona właściwie wygląda i pozwala nam ukazać jak funkcjonują ludzie w tym wszystkim, to to jest jak najbardziej na plus. Potworki... Są w porządku, potworki są niepokojące, są creepy i, i rzeczywiście alien nie jest jedyną rzeczą, e, która, która czai się na nas w galaktyce, że tak powiem, jak i również wątek um, trzeciej, trzeciej opcji, trzecich powiedzmy przyszłości, ewentualnie ludzkości i tak dalej, również jest w porządku, jeżeli chodzi o sam w sobie, tylko problem zaczyna się, kiedy... Próbujemy to wszystko połączyć i, i to, jest, to jest mój największy problem do tego serialu, bo ja powiem w skrócie, ja go lubię, on mi się podobał, a jednocześnie nie spotkałem się praktycznie jeszcze z żadną sensowną krytyką tego serialu, z którą bym się nie zgadzał. Jakby uh -huh. jest gigantyczna lista zarzutów, większych lub mniejszych, gdzie rozmawiając ze znajomymi stwierdzałem, tak, macie rację, jakby to jest dziwne, to jest, nie wiem, niedopracowane, to jest coś takie, siakie, owakie, a jednocześnie na samym końcu, kiedy o tym myślę, nie żałuję, że widziałem ten serial i, i, i mimo wszystko podobał mi się on na różnych poziomach, z różną częstotliwością, z różną zmiennością, ale jednak to funkcjonuje, bo jest to serial, który um, przede wszystkim cieszy mnie dlatego, że jest o czym rozmawiać, bo on nie jest ani tragicznie moim zdaniem zły, ani nie jest perfekcyjny, że wszystko działa, więc jestem, jestem trochę rozbity, jakby autentycznie, ale główne wątki mimo wszystko moim zdaniem same w sobie są... Co najmniej w porządku. No to myślę, że może nam się rozwinąć interesująca dyskusja, dlatego że ja trochę inaczej na to patrzę i dla mnie obcy Ziemia całościowo to jest coś, co ja nazywam interesującą porażką czasem są takie <laughs> dzieła tak. kultury, które wiesz, ogląda się, ja widzę bardzo wiele fajnych pomysłów, jakichś wątków, które się zaczynają nie wiem, gdzieś tam rozkręcać w takim kierunku, który no, wydaje mi się właśnie ciekawy, czy intrygujący, czy jakiś nietypowy, ale całościowo no, to się po prostu nie spina i uważam, że to jest na swój sposób porażka i nie wiem, tak miałem chociażby z tym ostatnim egzorcystą, i tak mamy okay. z obcym Ziemia. To ja ci powiem, że przez dużą część tego serialu miałem rzeczywiście ten te, te element fajnej porażki, trochę jak z Akolitą, tylko że przy... nie, nie, bo, bo jest, jest, jest, są, te seriale są podobne, chociaż ja powiem tak, że mimo wszystko Alien Earth Ziemia jest trochę lepszym serialem, jako serial niż, niż Akolita, ale, ale tak, rozumiem to, t... znów będę dzisiaj monotematyczny, tak, rozumiem z czego wynika prawdopodobnie twoja krytyka. A to to widzisz to ty, Ja akurat Akolite bym postawił wyżej całościowo jako serial niż Obcy o. Ziemia, bo mam wrażenie, że jest mimo wszystko spójniejszy w jakiejś takiej swojej wizji i kreacji tego świata i pomyśle na siebie. Bo ja ci powiem, jakie ja mam problemy w tych trzech wątkach tak na razie, nie wchodząc mhm, jakoś bardzo w spoilery, bo myślę, że szybko przeskoczymy do spoilerów i sobie pogadamy w szczegółach. Jeżeli chodzi o, te, o ten wątek potworów, to na poziomie koncepcyjnym to jest rewelacja i na przykład cały motyw tego naszego oka ośmiornicy tak. to jest po prostu rewelacja, to jest tak super zrobione, to jest tak fajnie wizualnie. To jest tak dobrze, też pod kątem różnych scen, jak, nie wiem, mamy cały proces badawczy, kiedy nasze oko zagnieżda się w owcy i tam, co tam się dzieje. No to, to są naprawdę fantastyczne pomysły. Tylko, że problem polega na tym, że to jest serial, który się nazywa Obcy. A Obcy w tym serialu jest moim zdaniem na dwóch poziomach dla mnie trudny do zaakceptowania. Po pierwsze, dlatego, że on jest totalną maszyną do zabijania, jak akurat scenariusz tego potrzebuje i jest jakimś upośledzonym imbecylem, jak akurat scenariusz potrzebuje czego innego, co mnie strasznie mierzi, bo jednak, wiesz, obcy... Nie jest równo równopisany jako, jako potwór w serii filmowej, ja mam wrażenie, nie? że to, to, to yy, też jakby mamy pewne skojarzenia, nie wiem, yy, wiemy jak wygląda proces wyklucia i tak dalej, no ale też te filmy yy, różnie prezentowały nam postać obcego, ale tutaj yy, ten rozstrzał właśnie pomiędzy jego zachowaniami mnie yy, nadzwyczaj mierzi. A do tego dochodzi jeden aspekt, który ja będę chciał rozwinąć w sekcji spoilerowej, mm -hmm, czyli kwestia komunikacji z obcym, która jest dla mnie super interesującym pomysłem, ale w mojej ocenie to tak wykłada postać obcego w tym serialu, że to jest głowa mała i, i to mówię, to na razie tu postawię kropkę. Drugi wątek, ten korporacyjny, to jest dla mnie rzecz yy, chyba najlepiej zrobiona, ale ja trochę żałuję, że w sumie ten wątek dostał tak mało miejsca, bo to jest super mhm. patent. nie? Jak mamy tam to, to takie przedstawienie, że mamy pięć korporacji, które podzieliły swój świat i, i widzimy, że miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Nie? Czyli wiesz, że teoretycznie tam nawet pada wprost, że po prostu państwa nie były w stanie sobie radzić z problemami, więc stydowały władze na korporacje, no ale my widzimy, że ta władza korporacji no, no, nie, nie działa tak, jak to po powinno, nie? że to nie jest jakiś świat idylla, po prostu tylko tam jest wiele problemów, tylko no w tej chwili funkcjonujemy pod butem korporacji i to jest jeden fajny element. Drugi fajny element to jest sama ta rywalizacja pomiędzy tymi korporacjami i to nawet na poziomie wizualnym co prawda może trochę przygiętym, no bo jak widziałem tych samurajów, mm, komandosów tak. z Wayland yutani to już to, to zakrawało trochę na, na, na jakąś, nie wiem, autoparodię prawie, że. Tu ci muszę powiedzieć, że to jest najlepsze ukazanie Arasaki z Cyberpunka, jakie do tej pory dostaliśmy, bo, bo ja miałem dosłownie wrażenie, że jeżeli kiedyś dostaniemy serial aktorski z Cyberpunka, to tak będzie wyglądała Arasaka. bo tutaj widać, że no kreatywności zbytnie nie było, po prostu bierzemy 120% Japonii i, i, i wrzucamy w Stop. Dokładnie tak. No i w sumie dla mnie też interesująco ten wątek wypada przez pryzmat postaci kawaliera, który mam wrażenie, że całkiem fajnie jest ogrywany i aktorsko i scenariuszowo jako ten taki zadufany w sobie geniusz. No widzimy takich różnych brosów dużo obecnie i to ciekawe mi rezonowało i w serialu i na tym poziomie meta. Natomiast jak przechodzimy do tego trzeciego wątku, czyli tego, tego elementu tej historii, który tak jak mówię, wydaje mi się, że jest wiodący, czyli z jednej strony syntetyki, z drugiej strony wzmocnieni ludzie i z trzeciej strony nasze hybrydy to ja uważam, że na poziomie filozoficznym, na poziomie pomysłów, tu się dzieje mnóstwo i tu jest naprawdę mm -hmm. bardzo dużo y, interesujących pomysłów i ciekawych rozkmin, ale ja ci powiem, że jest jedna rzecz, której ja nie mogłem przeskoczyć i która wydawała mi się piramidalnie głupia od początku, a im dalej w ten serial, to jest jeszcze głupsza, czyli to, że mamy dziesięciolatków w, w, w ciele dorosłych i oni się zachowują jak dziesięciolatki. I to jest dla mnie coś, czego ja nie jestem w stanie po prostu przeskoczyć, bo ten moment, kiedy my widzimy tę ekipę wysłaną jako wiesz, misję komandosów na statku, a oni się zachowują po prostu jak dziesięciolatki, mam dzieciaki niewiele starsze, to wiem i wiem jakby się to skończyło w prawdziwym życiu to jest dla mnie coś co jest po prostu nie do przeskoczenia i ja nie pojmuję, naprawdę nie pojmuję co motywowało tutaj stwórcom serialu że on nie wybrał drogi tak naprawdę dużo sensowniejszej czyli nie zrobił nie wsadził tam zwykłych ludzi po prostu, dorosłych i to najlepiej jak jakąś różnorodną grupę kto, i to by działało i w tym momencie wszystkie te rozkminy, które które tutaj dostajemy, one by Ach. były w mocy, minus cały ten absolutnie kretyński motyw, że mamy do czynienia po prostu z umysłowymi, mentalnymi dwunastolatkami. Tak. To drodzy słuchacze, bo chyba teraz już musimy przejść do spoilerów. Bo, to to bo... tylko powiedz mi, a nie, chociaż w sumie ty powiedziałeś, że ci się dosyć podobał, ja ci powiedziałem, że interesująca porażka, to tak, uznajmy, że wchodzimy w spoilery. Bo, bo kwestia jest tego typu, że jeżeli mam ci odpowiedzieć szczególnie na ten wątek a, a, dzieci w dorosłych ciałach, no to już, no, no muszę spoilery, znaczy, muszę odnosić się do całego, e, e, jakby powiem, serialu. Nie, bo... walce, wal, myślę, dobra. że powiedzieliśmy znaczy... ty, tyle, ile okay. znaczy, jest ważne słuchacze... i jedziemy. I jak ktoś jeszcze nie oglądał, to spróbujcie Przynajmniej mhm. spróbujcie Pierwsze trzy odcinki, może czwarte Jak już wtedy stwierdzicie, że macie dosyć, to nie idźcie no, dalej No piąty można obejrzeć tak naprawdę Prawie że autonomicznie, bo umówmy się On cosplayuje Dobra. ósmego pasażera tak. No stromo w dużej mierze Znaczy to jest, to jest tak naprawdę gdyby Jakby wyglądał remake ósmego pasażera W, w dzisiejszych czasach Tak naprawdę, no, no tam 90% Jest dosłownie niemal to samo tak. Ale, Ale w, poczekaj, to wpadnę ci jeszcze tylko Na, na sekundę słowo, mhm. zanim wejdziesz w spoilery bo to, co też warto podkreślić, to to, że ten serial y, pod kątem wizualnym, aktorskim i takich walorów technicznych, on jest dobry, nie? Tutaj y, tak, tak, do, do tego tak. na pewno y, myślę, że nie ma się co, co czepiać i y, y, to jest godne podkreślenia, no bo umówmy się, to też nie jest taka oczywistość, nie? Y, nawet odwołując mhm. się właśnie chociażby do Gwiezdnych Wojen czy Akolity, nie? Gdzie, no, umówmy się, to nie, nie, nie to był jest... równy serial, nie? Pod tym kątem. To jest serial, który rzeczywiście wygląda dobrze. Jakby już pomija co się dzieje fabularnie i tak dalej i tak dalej to naprawdę jest solidny poziom który jest na równi z głównymi serialami ogólnie dostępnymi i teraz tak od, od, od, od czego zacząć tak naprawdę od, od wątku e, dziecięcego nazwijmy to dziecięcy tak to jest rzeczywiście wątek który jest najbardziej wypakowany filozofią podejściem i wydaje mi się że dużo zależy od tego jak bardzo my jako od, y, odbiorcy jesteśmy przyzwyczajeni do dziwnych, niepokojących rzeczy. Bo sam fakt tego, że um, z jednej strony to, to, to ten twój zarzut, ja, ja mogę go odeprzeć w ten sposób, że gdybyś wstawił dorosłe osoby w ciała cybernetyczne, czy na powiedzmy syntetyczne, które potrafią skakać wysoko, są odporne, praktycznie niezniszczalne itd., itd. nie możesz nimi sterować, nie możesz nimi kontrolować, mhm. nie możesz nimi manipulować. Małe dzieci do tego są idealne, bo możesz im powiedzieć różne rzeczy, możesz je oczarować i tak dalej, i tak dalej. Uh -huh. I wydaje mi się, że te, te postacie, już pominam, że chyba serial tłumaczy nam, że to jest partia prototypowa, że musimy zacząć od y, małych dzieci, no bo na przykład dzieci mają mniej wspomnień niż dorośli, proces przenoszenia i tak dalej, i tak dalej. To, to jest takie nerdowskie, lorowe powiedzmy argumentacja, którą można było żywać. ale wydaje mi się, że dlaczego to jest najważniejsze, dlaczego to musiały być dzieciaki? Ponieważ Założeniem przynajmniej tego wątku jest pokazane, jak bardzo straszny pod całym tym pozorem utopii, pod całym pozorem tego postępu technologicznego, jak straszny, bezwzględny czy wręcz cyniczny jest świat, w którym dzieje się ta akcja i zadać do pewnego, takie zakładam było założenie, zadać takie do pewnego stopnia pytanie, czy rzeczywiście ten alien, ten obcy, albo całe jego towarzystwo z tego kosmicznego zo jest rzeczywiście tymi złymi. Uh -huh. Nie jest to może, moment, momentami jest to trochę patologicznie przedstawione dalej, ale wydaje mi się, że to było to główne założenie. I moim zdaniem cały ten wątek tych dzieci w dorosłych ciałach jest creepy, jest niesamowicie creepy, ale w moim, przy... moim zdaniem jest na plus. I jeszcze w momencie, kiedy dodamy tak naprawdę do tego fakt, który dosyć szybko nam się pojawia, że nikt tak naprawdę, nawet sami twórcy tej technologii, nie są do końca pewni, co się z nią dzieje, bo na przykład, kiedy pojawia nam się wątek, że jedna z dziewczynek, Nips, ona stwierdza, że jest, mi się strasznie ten wątek podoba, ten sam wątek, bo ona stwierdza, że ona jest wciąż, mhm. mimo, że nie wie, jak zachodzi się w ciąże, nie wie, jak to, o co właściwie chodzi, ale ona jest w ciąży i tyle. I wszyscy dookoła są przerażeni, bo zdają sobie sprawę, że ej, za bardzo nie wiemy, z czego ten błąd wynika. Nie wynika z kodu, nie wynika z mechaniki i tak dalej, tak dalej, tak dalej. A główny inicjator całego tego projektu, czyli Boy Cavalier, podchodzi do tego, jak do wieszającego się routera. Po prostu wyczyści jej pamięć i jedziemy od nowa i tyle, i mnie to w sumie nie obchodzi. I wydaje mi się, że Cały ten wątek jest właśnie niepokojąco creepy, bo on taki ma być. W pewnym momencie oczywiście pojawia się postać grana przez Alexa Lautera, czyli CJ, który jest tym nadzieją, jest tym powiedzmy promyczkiem nadziei w całym tym świecie, ale on tak naprawdę jest, jest miniaturowy, nie jest nic znaczący. Wydaje mi się, że cały właśnie ten wątek o, y, y, dzieciaków taki miał być. W pewnego rodzaju ukazania jaki ten świat jest Mroczny, niepokojący, cyniczny, bez granic, również pod kątem badania naukowego, przekraczania pewnej moralności, etyki związanej z badaniami naukowymi. Tak to wychodzi w założeniu. Tak wydaje mi się, że tak powinno być i tak miało być i do pewnego stopnia be, uważam, że jest jak najbardziej. Acie, to ja Ci powiem tak, że y, ja rozumiem, że tak miało być, bo cały pierwszy odcinek, y, który... Jeżeli ja dobrze pamiętam, on się nawet e, tytułuje e, e, tak, No, On tak. się skupia na tym, że e, Noah Hauli e, po prostu na wszystkie możliwe sposoby wpycha nam do głowy to, że e, to jest Piotruś Pan i jego straceni chłopcy. Czyli mamy mhm. Boja Kawaliera, Piotrusia Pana e, i straconych chłopców w postaci tych e, nowych... E, nowych hybryd i dzieci, dzieci w ciałach właśnie tych hybrydowych, syntetycznych i yy, wiesz, ja już na tym etapie to zgrzytałem na to zębami, dlatego że stałem całym szacunkiem, ale jak zobaczyłem tytuł odcinka Nibelandia, to je, ja już zrozumiałem <głos> o co tu chodzi, a on... Czyta im Piotrusia Pana, nazywa ich imionami z Piotrusia Pana, oglądają disneyowską wersję Piotrusia Pana, no ja już nie wiem co by jeszcze musiał zrobić, żeby nie wiem, wcisnąć nam do głowy, że to jest Piotruś Pan i jego straceni chłopcy. I to, to mnie jakby zirytowało. I teraz mhm. odbijając trochę z kolei ten twój argument, że to musiały być dzieci, ja ci powiem dlaczego ja uważam, że absolutnie nie musiały być i by to lepiej funkcjonowało, bo tak, ja się totalnie podpisuję pod tym, że to jest dziwne, tylko że sama ta dziwność moim zdaniem powinna wynikać właśnie z tego, że ta technologia wymyka się szybko spod kontroli. Bo tak jest, nie? No tutaj mamy właśnie tę książę, mhm. mamy te różne zdolności Wendy, które nie wiadomo z czego się biorą, jak ona tam, nie wiem, wiesz, hakuje na odległość hakuje po prostu. Hakuje komputery tak, i tak dalej. Tak. I tak, to, są, tak. to są jakieś takie rzeczy, które nie wiadomo skąd się biorą i, i tyle. Natomiast to, co mnie mega mierziło jakby w całym tym serialu, to to, że część tych dzieciaków i na przykład tutaj to jest... Parka tych bohaterów, ten, głównie ten młody Hindus, który jest szantażowany, to oni się na mhm. Oni się totalnie zachowują jak dziesięciolatki, mentalne dziesięciolatki, i oni nie ewoluują przez cały ten serial. Oni po prostu zaczynają go jako dziesięciolatkowie i kończą go jako dziesięciolatkowie. Mamy z drugiej strony właśnie ten wątek naszej Rudej gdzie na przykład sam ten motyw z ciążą to jest super i to jest właśnie ten, to co, o, co ja też powiedziałem że tu jest mnóstwo bardzo ciekawych pomysłów z którymi w sumie twórcy niewiele robią, bo ten wątek jak się pojawia on jest mega upiorny, no bo to co mówisz to jest, to jest piętrowo upiorne, nie? no bo z jednej strony mhm. dziecko, które nie ma pojęcia o czym mówi my nie wiemy skąd to się wzięło skąd ta technologia czy jak, dlaczego ona jakby zawodzi a do tego jeszcze mamy ten wątek sztucznego ciała, więc ta ciąża to jest jeszcze dodatkowo kolejna warstwa taka stricte powiedziałbym technologiczna, która, która powoduje, że to jest niepokojące i dziwaczne, tylko że tak jak mówisz, no oni robią format C, dwukropek, enter i wszystko idzie dalej jak po sznurku i w zasadzie ten wątek nijak nie wraca, nic się z tym tak naprawdę nie dzieje i, no i tyle. I do tego mamy jeszcze wątek Wendy, która z kolei, kompletnie ja nie rozumiem dlaczego, nagle z dziesięciolatki, która tylko śni na jawie o epoce lodowcowej i o, wspomina swojego brata, nagle po prostu ewoluuje w jakiś mastermind i po prostu głównego złola niczym po prostu z jakiegoś Bonda, która wiesz tu hakuje technologię, tu rozmawia z obcymi. To jest kompletnie dla mnie wyjęte po prostu z tyłka. Tym bardziej, że cała ta ewolucja się dokonuje na przestrzeni kilku dni w tym serialowym świecie. Ja tego nie rozumiem, mm -hmm. nie? bo gdyby to było tak, że mm, właśnie, nie wiem, mamy grupę jakichś ludzi y, dorosłych, to byłbym w stanie to bardziej kupić, no bo, nie wiem, pokazaliby nam grupkę po prostu jakiejś y, y, grupkę no, dziwnych postaci i mogłoby być tam ktoś głupi, ktoś superinteligentny, ktoś, nie wiem, zmotywowany, kto tam idzie, bo wie na co się pisze, a, a i ktoś, kto po prostu, nie wiem, dla kasy to robi i, i dla fanu i w tym momencie wszystkie te elementy które dostajemy, że nie wiem, że ktoś tu się bawi ciałem swoim na przykład i nie wiem, właśnie coś walnie albo wysoko skoczy, bo, bo po prostu, bo może ktoś tam jest bardziej zainteresowany technologią, ktoś tam ewoluuje w jakimś innym kierunku to by, to by działało, a tutaj to jest dla mnie totalnie niespójne no i przede wszystkim ja mam problem duży z tym, jak się zachowuje tutaj Wendy, no bo powiedziałem, że wrócę do komunikacji, zaraz do tego dojdę, ale właśnie ta jej zmiana, to jak ona nagle z dziesięciolatki staje się osobą nie tylko super inteligentną, ale także bardzo samoświadomą, dążącą do konkretnych celów, to jest dla mnie zmiana, która jest kompletnie niewiarygodna, bo ja nie wiem z czego ona wynika. A jak to na czy... to jeszcze... Tylko... Mhm. Ostatnie słowa, jak na daj, to daj, właśnie, daj, jak daj. dołożymy jeszcze ten wątek komunikacji z obcym, który bierze się z niczego i który nie dość, że jest jakby irytujący mnie osobiście w tym świecie przedstawionym, chociaż jeszcze bym go jakoś tam kupił, no bo właśnie, no nie wiem, ma magiczna technologia, tak jak to czasem w sci-fi mamy, nie? że po prostu, no nie wiem, nauka i, czy zaawansowana technologia od magii nie różni się w zasadzie niczym, więc można by przyjąć na wiarę, że nie wiem, wymknęło się coś spod kontroli, ona jest w stanie się komunikować z obcymi. Tylko to też jest głupio zrobione, nie? że nagle ona po prostu nie, nie, no nie wiem, nagle słyszy ich, a po czym nagle z nimi rozmawia konstruuje zdania jest w stanie sterować obcym i to nie działa dla mnie ani na tym poziomie właśnie technologicznym i co więcej, dla mnie to stawia postać obcego jakby w złym świetle horrorowo, bo nagle okazuje się, że ten nasz kosmiczny, po prostu nieokiełznany zabójca, śmiercionośna broń i maszyna do zabijania niepowstrzymana, to jest po prostu taki, wiesz, no owczarek niemiecki, nie? w K9, nie? tylko po prostu sterowany no tak, przez tak. straconych chłopców i to jest po prostu dla mnie słabe, nie? bo to, to jakby dekonstruuje nam dosyć mocno tę postać i znów, już Ci oddaję tu głos ostatnie zdanie na koniec, to, to w założeniach to jest fajne, bo ty powiedziałeś coś takiego, że ten serial ma nam pokazać, że właśnie ta technologia ci tych brosi, te korporacje to jest to prawdziwe zło, a nie te nasze potworki, więc to się wpisuje w tę linię interpretacyjną, mm -hmm. no bo właśnie nasz obcy okazuje się nie być wcale taki zły, bo wręcz pomaga naszym bohaterom. No ale to jest głupie. To jest po prostu, to jest, to jest po prostu głupie yy, i mi by wystarczyło, żeby te potworki były pokazane tak, jak są momentami pokazywane, jak oko jest na przykład pokazywane, czyli no, jak drapieżniki. Nie? No drapieżnik, no nie mówisz, że lew jest zły, bo zjadł człowieka. Nie, nie, nie mówisz, że yy, rekin jest zły, bo zjadł człowieka, tylko no po prostu no, krąg no, życia. Właśnie, właśnie, Okej, okay. i to jest właśnie, zakładam, takie miało być założenie, że, że te potwory z kosmosu, łącznie z Alienem, bo tam chyba nawet Wendy pod koniec, czy w siódmym, czy w ósmym odcinku tak, ona, ona po prostu mówi, wykłada. że tak, że, że no, on, on tam, jej brat mówi, że on jest zły, ale on nie jest zły w naszym zrozumowaniu, on po prostu jest drapieżnikiem, który żyje według jakichś zasad i, i tyle, tak? A to inni ludzie sprowadzają na nas nieszczęście itd., itd., itd. Yes. i yes, tak dalej, i tak dalej, i I teraz tak, Zdecydowaną większością rzeczy się mogę zgodzić. E, jasne, z drugiej strony ten rozwój Wendy, no ktoś, zakładam, że twórcy posz, doszli do wniosku, że ktoś się musi rozwinąć, więc spadło na główną bohaterkę Zakładam, że jednym z głównych elementów jej zmiany jest to, że bo na fenomencie dosyć mocno ją e, porusza fakt tego, że NIPS e, z, ma zrestartowaną tą pamięć mhm, tak, i ona tak, jest, tak. Wendy jest tego świadoma, więc jakieś szczątki przyczynowo-skutkowe rzeczywiście e, są. I teraz tak, to nie, ja, ja nie chcę bronić tego serialu, bo ty masz rację, tylko wydaje mi się, że serial próbuje to bronić w ten sposób, bo yy, rzecz, odnosi, odnoszenie się do boj Kavaliera. bardzo mi się podoba, że tak naprawdę w, chyba już w pierwszym, czy na początku drugiego odcinku my poznajemy całą jego motywację do działania. On rozmawia z tą panią psycholog, jedną z głównych yy, pań naukowczyń i on po prostu mówi... Że on jest zmęczony, że wszyscy dookoła są tacy głupi i on chce pogadać z kimś inteligentnym. Nie z, nie z syntetykiem, który jest mądry z bibliotecznego punktu widzenia, tak, ale chce porozmawiać z kimś kreatywnym, ktoś coś, coś wymyśli. No i tam mamy tą gadkę, że dzieci właśnie są kreatywne, że mają nieograniczoną wyobraźnię, nie mają tego obciążenia co dorośli tak itd. itd. I zakładam, zakładam, że takie jest rozumowanie, że dlaczego Wendy nauczyła się hakować komputery, e, dlaczego potrafi rozmawiać z alienami, nikt do końca tego nie wie, bo wkraczamy na zupełnie nowe terytorium badań naukowych, czyli łączymy chłonny, e, rozwijający się teoretycznie jeszcze umysł małego dziecka łączymy go z super technologią ale wiesz je, je, tak jedną dalej. rzecz tu wrzucę, bo zwróć no. uwagę, że serial jest w cholernie konsekwentny też w tym, bo w którymś momencie to okazuje się, że te dzieciaki to trochę działają w, w kontekście właśnie pozyskiwania wiedzy jak Neo w Matrixie że po prostu, nie wiem, są w stanie usiąść do biblioteki i pochłonąć tam yy, tak, ca i całą książkę. Tak, i, i tak dalej, nie? Więc to, to, to tylko yy, znów, ja z kolei rozumiem, co mówisz, tylko mhm. to jest fajny pomysł w założeniach, tylko przez to, jak jest niekonsekwentnie realizowany, no to, to ja tego nie kupuję, no bo czym się w tym momencie te okay. dzieciaki różnią yy, od yy, z takiego klasycznego syntetyka, skoro no właśnie one po prostu, nie, to nie jest tak, że im się otwiera, no w przypadku Wendy, taki Wiesz, że jej się otwiera trzecie oko mm -hmm. jakieś, ale te inne dzieci, no to tak naprawdę, no jeśli pozyskują wiedzę, no to po prostu na zasadzie podłączenia do sieci, nie? Bo mają być... Y strażą przednią mają być prototypową partią tego, co jest celem całej ludzkości badań odwiecznych, czyli nieśmiertelność, tak? No bo jeżeli mhm. ty możesz powiedzmy 80 osiemdziesiątki, czy nawet wcześniej i przeskoczyć sobie do nowego ciała, a potem to ciało wymieniać co trzysta, czterysta lat, albo częściej, bo nie wiem, chcesz sobie zmienić kolor skóry, płeć, cokolwiek, no to to jest to. I powiedziałeś, że to jest niekonsekwentne. I to jest chyba, to jest chyba najlepsze słowo opisujące ten serial. Bo, bo, bo praktycznie przy każdym wątku o, o którym możemy mówić jest, mam to poczucie Okej, okay, było coś fajne mniej lub bardziej, ale brakuje mi do mknięcia, brakuje mi do powiedzenia i tak dalej, tak dalej, bo dużo też muszę zaznaczyć, że ja ten wątek dziecięcy kupuję ze względu na to, że jak, jak Niepokojąco dobrze odgrywają te dzieciaki, e, ci aktorzy. Mhm. Generalnie to, to tutaj absolutnie ukłon, bo rzeczywiście oglądanie powiedzmy 30-30 paroletniego faceta, który zachowuje się jak 10 latek. już pomijam, że ma to sens fabularnie, ale jest, nie, jest, jest, jest niesamowite i rzeczywiście nie? tak, jest wiarygodne i, i widzisz, że, że to jest 10 latek, tylko z większym ciałem, po prostu. I, znaczy, no, to, to nie jest, to, to nie jest jakby do końca obrona, ale na przykład jest taki wątek, który. Zostaje prawie w ogóle mocno pominięty, bo mamy pewnego rodzaju, mamy to małżeństwo, które nadzoruje cały ten projekt i w pewnym momencie mąż zaczyna mieć jakieś wątpliwości moralne, żona zatwardzi, ale w to idzie. Znów kolejny wątek, który naprawdę fajnie można byłoby rozpisać, rozbudować i tak dalej, zostaje może nie tyle nawet niedokończone, on po prostu zostaje nam zainicjonowany i, i, i znika, tak? Z drugiej strony mamy wątek Moroa, czyli tego agenta e, kapitana straży, czy jak go tam nazwać, od Wayland Yutani. Tak, to cyborga który... akurat, można powiedzieć. Ten cyborg, ja. no mm -hmm. tak, ten cyborg. I, i super, I, ja zawsze jak go widziałem na ekranie, bardzo się cieszyłem, tylko miałem taki pewien problem, bo w trakcie tego serialu, no dobra, okej, okay, to jest fajny wątek, aktor robi świetną robotę, ma fajne gadżety i tak dalej. Tylko dlaczego on to robi? Jakby, bo, bo nawet w pewnym momencie sam mówi do tego CJ-a, że no jak tam, jak dasz, jak inaczej, jak podpiszesz pakt z korporacją, to ona ci zabierze wszystko i jeszcze trochę. To ja tak. To, to dlaczego nadal to robisz? To dlaczego zostawiłeś tą swoją córkę i tak dalej? Jakby. Rozumiem cię, rozumiem, rozumiem tą frustrację, rozumiem to zniecierpliwie, nie? Ale nie zmienia to faktu, że. Dobrze, przyjemnie mimo wszystko oglądało mi się ten, e, ten, ten, ten serial, jakby, jakby były te niekonsekwencje, ale jakaś ta magiczność, ten poziom taki zagłębienia albo po prostu bardzo duży, jakby to nazwać wentyl bezpieczeństwa z mojej strony, czy jakiś taki powiedzmy kredyt zaufania jest jak najbardziej był do przodu. Może powiedzmy do odcinka szóstego włącznie. No bo rzeczywiście ja jestem osobą, która stwierdza, stwierdzi, że finał był najgorszym mhm. odcinkiem ze wszystkich. To się chyba wszyscy jako, jako, jako odcinek. że, Bo nie mam problemu z tym, że serial chce, czy zostawia nam na tyle otwarte zakończenie, że wiemy, że będzie kontynuacja. Albo, że kończy się w ten sposób, że dobra, może będzie kontynuacja, może nie. Natomiast tutaj jednak mam wrażenie, że twórcy Musieli na szybko domykać wątki, musieli w jakiś to sposób pokroić, i, bo ja byłem święcie przekonany, że w ósmym odcinku Wayland yutani po prostu wyśle z w, w współpracy z innymi korporacjami broń atomową i po prostu zneutralizuje całą wyspę. Mhm. I, I to będzie koniec, dziękuję bardzo i zakładałem, że mniej więcej w tą stronę idziemy, Także już tak bardzo nam się pomieszało, poplątało na tej wyspie, że... Wszyscy stwierdzą, nie, nie, to, to zaburza nam powiedzmy cały, e, całą równowagę, szczególnie, że oni pracują nad tymi e, hybrydami, więc to może nam zepsuć e, zyski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc niszczymy. Natomiast samo zakończenie jest, jest z jednej strony cholernie otwarte, z drugiej strony nie mam bladego pojęcia o czym miałby być drugi sezon, no bo właściwie co... Mamy sobie kolonie dzikich dzieci, e, władcy much, którzy bawią się z alienami i tak dalej. Jakby nie wiem za bardzo, w którą stronę zmierza i właśnie niekonsekwencja, która przebija się w każdym możliwym aspekcie. I tak jak powtarzam, ja podobał mi się ten serial, ale każdą praktycznie krytykę z pewnymi wyjątkami rozumiem i mogę do pewnego stopnia podzielić, jakby zrozumieć i nawet samemu ją odczuwać. Znaczy, bo tak, jeszcze trzymając się te, tych wątków właśnie tej, tej trójcy, czy tego trójpodziału, nie, że mamy syntetyki, hybrydy, cyborgi, to wiesz, tu naprawdę jest sporo fajnych patentów, bo na przykład jest bardzo ciekawa rozmowa pomiędzy Kirschem a Morołem, kiedy oni tak, walczą tak. i, i Kirsch no, to jest... I w windzie, jeszcze wcześniej w I w Windzie rozmawiają. wcześniej też, tak, dokładnie. I Kirsch to jest e, właśnie stricte syntetyk, Moro to jest ten cyborg i właśnie to jest e, super interesująca na poziomie takim e, moralno-etyczno-filozoficznym dyskusja, czy w ogóle ciąg, no tak. ciąg dialogów e, o tym, e, jaka jest motywacja, jak właśnie, nie wiem, jak emocje e, działają, e, jak, nie wiem, jakaś... E, coś takiego jak jakaś taka powinność czy, czy, czy, aha, czy nie wiem aha. czy odpowiedzialność za coś czy, czy przed kimś jak to działa w kontekście właśnie ludzkim jak właśnie syntetyk jako istota powiedziałbym taka zero jedynkowa nomenomen pewnych rzeczy nie jest w stanie przeskoczyć i y, tu jest mnóstwo ciekawych rzeczy, bo wiesz, sam Kirsch jest y, interesującą postacią, bo my widzimy, że z jednej strony Ale to jest syntetyk. muszę ci... Mm -hmm. Wal? Tak, znaczy muszę ci przerwać, ale też jest niekonsekwentny, ale bo ja kończę, se ale wiesz, kończę serial i ja zadaję sobie pytanie, czemu on, on im na to pozwolił, pozwolił... Nie? dokładnie. Tak, jakby, czy wiesz, ja myślałem, że w finale powie, że to był jego eksperyment naukowy, bo on jest syntetykiem i jego obchodzi tylko nauka, tak? Bo jest maszyną tak naprawdę, która ma uczyć. Okej, okay, dobra, to bym zrozumiał, ale... Ale nie wiemy. Zostaje, z, zostaje mu złamany kręgosłup i tyle. I tak naprawdę koniec. No tak, tak. I właśnie to, to, do tego też dążyłem, że wiesz, to jest wątek, który się bardzo ciekawie zaczyna, ale ja tych motywacji jego totalnie nie rozumiem. Zresztą tu y, tych syntetyków y, jest więcej, bo na przykład okazuje się, że ten ochroniarz y, przydupas z Boykawaliera to też jest kolejny m, syntetyk. I y, mówię, na poziomie takim filozoficznym te dysputy też właśnie z y, tym małżeństwem, pomiędzy małżeństwem ma Wendy, y, takie trochę wiesz, quasi rodzinne czy odpowiedzialności mm -hmm. rodzicielskiej czy na ile właśnie na przykład, nie wiem, to, że y, oni odpowiadali za przeniesienie ich do tych ciał, na ile to nie wiem, czyni ich odpowiedzialnymi czy wręcz no quasi rodzicami na przykład y, tych naszych dzieciaków. To mówię, na, na papierze to są rzeczy interesujące, natomiast to nie wybrzmiewa i ja ci powiem jeszcze jedna rzecz mi nie gra właśnie w kontekście tych takich niekonsekwencji i rzeczy, które mnie mierziły. Powiedziałem, że dla mnie po prostu się złapałem za głowę, jak te dzieciaki zostały wysłane na tę misję taką mhm. wojskową, bo nie dość, że mamy do czynienia z umysłowymi dziesięciolatkami, to oni nawet tam nie dostają broni. I używałeś takiego sformułowania, że to jest sposób na nieśmiertelność, bo tak, bo boj kawalier też o tym mówi. I z jednej strony, tak, tak. ja się z tym zgadzam i to kupuję. Z drugiej strony my widzimy na przykładzie y, kilku postaci, bo mamy, nie wiem, chociażby tego Izaaka, który po prostu ginie w spektakularny sposób bardzo szybko, albo na przykładzie Kirsza, który też ma złamany kręgosłup i w zasadzie schodzi z planszy, że y, te, te dzieciaki, te syntetyki, one są tyleż silne, sprawne, szybkie i, i tak dalej, co tak naprawdę to seria z karabinu jest je zdejmie i też z tego względu w, w tym finale, wydaje mi się, że ten finał to jest jeden z tych problemów, które, które dla mnie były strasznie takie mierzące i, i tak rozczarowujące w finale, że nie dość, że my dostajemy otwarte zakończenie, to ten finał jest długi, mm -hmm. a on w zasadzie niewiele, nic nie nic kończy, nie kończy ale, ale też wiesz, tam się niewiele <gry> dzieje paradoksalnie. Ja mam ja miałem wrażenie, że no, jak dostaniemy tak. godzinny odcinek, to że tam jeszcze coś się będzie działo, a tutaj tak naprawdę no mamy ekipę komandosów, która chodzi jak kurczaki bez głów i, i, i, i która po prostu, już pomijam, że nie jest w stanie sobie poradzić z obcym, to nie jest się w, z, sobie w stanie poradzić z tymi dzieciakami. No więc kończąc jakby z mojej strony jakby ten wątek, to mówię tu naprawdę na poziomie takiego na sci-fi, to... Ja widzę, ile tu jest, wiesz, dobra, takiego, co, co, tak, dokładnie, o potencjału. To coś, co można by fajnie rozkminiać. Ja, ja w ogóle lubię takie dyskusje, właśnie o, o na, na styku, wiesz, człowieka i, i maszyny, czy umysłu mhm, człowieka i maszyny. Wszystkie te robokopy, Deus Exy i tak dalej, to jest coś, co naprawdę jest takim stymulującym dla mnie doświadczeniem, oglądanie takich rzeczy. No i tutaj widziałem, dużo potencjału, no ale rozjeżdża mi się to, to spektakularnie i na chwilę jeszcze też bym przeskoczył do samych tych potworów, bo te, też powiedziałeś, że się zastanawiasz o czym by mógł drugi, być drugi sezon, ja totalnie nie wiem. Absolutnie i totalnie nie wiem, bo y, to, to jest serial, który w sumie, ja tak stwierdziłem, że on do niczego konkretnego nie dąży, nie? że faktycznie jest tylko ta końcówka taka emancypacyjna dla tych naszych straconych chłopców, że y, pada dosłownie z ekranu, teraz to my rządzimy no Tylko właśnie tylko, tylko co z tego? Ja mam świadomość tego, że jak tam wpadnie ekipa kompetentnych komandosów, to nie będzie co zbierać po prostu, bo ani jeden obcy, ani nieuzbrojone dzieciaki nic tam nie poradzą. A co więcej, ja mam wrażenie, że tutaj na poziomie światotwórczym, to twórcy sobie trochę stąpają po cienkim lodzie, bo ja dopiero przygotowując się do tego odcinka, to się zorientowałem, że ten serial formalnie y, rozgrywa się dwa lata przed y, Obcym, ósmym pasażerem Nostromo. Mm -hmm. I to w sumie też stwierdzam, że jest trochę dziwne, no bo do tej pory ja zakładałem, że ten pierwszy kontakt z Obcym no to był właśnie Nostromo. I, A i teraz... Y, to, dobra. Mm -hmm. i, I wiesz, i nagle kiedy y, okazuje się, że Wayland Yutani wie nie tylko, że coś takiego w ogóle istnieje, tylko wie jak to się rozmnaża, jakie jest zagrożenia i tak dalej, no to tak naprawdę to, co się dzieje w filmach, od, począwszy od ósmego pasażera no, od obcego ósmego pasażera Nostromo, to tak jest dla mnie dyskusyjne powiedziałbym na tym poziomie. To teraz tak, jeżeli chodzi o lore, nie będę się wypowiadał, bo z jednej strony ja podchodzę, wychodzę z założenia, że jak mam uniwersum aliena i obcego i różne źródła się ze sobą kłócą, to dla mnie to nie jest problem. Mhm. Ja po prostu traktuję te światy jako piaskownice. Ale wydaje mi się, że mądrzejsi ludzie ode mnie bardziej obeznani nie widzą tego jako problemu biorąc pod uwagę taki lore ogólnie świata obcego, że e, pierwsza misja, czyli, czyli powiedzmy pierwszy film, to Wayland i Utani są świadome, e, gdzie wysyłają, że są już wtedy e, doskonale jako korporacja, wie, że tam są te istoty i uh -huh. chodzi o zgarnienie. I cyborg, który pojawia się w pierwszej części, on jest doskonale świadomy tego, e, co tam jest. Tak, tak, wydaje mi się, że gdzieś uh -huh. dziś na ten temat czytałem, więc nie będę się tutaj wypowiadał. Z drugiej strony, jak Ty mówiłeś o tych dzieciakach, które są wysyłane, Wysyłane na początku bez broni i tak dalej. Wydaje mi się, że trochę serial to tłumaczy. Ja wiem, że to będzie głupie tłumaczenie, ale w tym świecie jest ono, że tak powiem, prawem boskim, bo szef korporacji kazał. Mhm. Nikt nie ma nic do powiedzenia, jeżeli ktoś z tej wielkiej piątki, czyli szefów, czy tam szefostwa tych różnych korporacji, postanowi sobie zażyczyć czegokolwiek. No chyba, że naprawdę to będzie jakieś gigantyczne obciążenie dla zysków danej firmy. No bo też jest powiedziane, że no ale yy, kawalier, przecież te dzieciaki są nietestowane, to są prototypy i tak i tak dalej. Ale znów, co go kieruje, co go motywuje? Ciekawość, bo on się nudzi, bo on jest geniuszem, on nie ma z kim porozmawiać i jest, powiedzmy, to jest jego napęd. Więc znów, czy to jest dobre wyjaśnienie? Pewnie nie, ale bardziej chodzi mi o to, że zakładam, że serial w założeniu tak to miał w ten sposób e, powiedzmy bronić. Gdybym miał jeszcze odnosić się do rzeczy, które są relatywnie ciekawe i która, to był chyba moment, który najbardziej mnie zaintrygował. To moment, kiedy w odcinku 5 Oczko przejmuje władzę nad starym panem mechanikiem uh -huh, uh -huh. i próbuje się bić z alienem. Znaczy się, uh -huh, to tak. nie jest tak, że ono, że ono próbuje przetrwać, ukryć się, tylko aktywnie próbuje pozbyć się swojego konkurenta. Trafia na złe narzędzia, no bo człowiek nie jest za bardzo w stanie zrobić fizycznie gołymi rękami nic y, obcemu, ale wydaje mi się, że tu jest, z takiego mojego nerdowskiego punktu widzenia, tu jest gigantyczny obszar, bo nie dość, że mamy różne gatunki, częściowo inteligentne, tak? no bo zdecydowana większość tych kreatur, które widzimy to są drapieżniki, zwierzęta, ale zarówno alien, jak i również oczko są mniej lub bardziej, ale jednak inteligentnymi istotami, co oznacza, że może gdzieś tam w kosmosie one się spotkały, może miały jakieś powiedzmy funkcjonowanie, istnienie i tak dalej, więc z takiego budowania świata jak najbardziej brzmi to, może brzmieć to ciekawe i, i znaczy, bo, Dosyć sporo powiedziałeś i teraz nawet za bardzo nie wiem do czego się odnieść, więc jakby jest mnóstwo wątków, które mogłoby zadziałać, mnóstwo rzeczy, które ma potencjał, które nawet ten potencjał częściowo wykorzystuje, dyskusje rzeczywiście te filozoficzne są jak najbardziej w porządku i moim zdaniem co sprawiło, że szczególnie pierwsza połowa tak bardzo mi się podobała, to też klimat, ale też takie mocne powiedziałbym wizualne nawiązania czy stylistyczne, dźwiękowe nawet do Blade Runner. Uh -huh. Jakby taki bardzo momentami, ja to lubię czasami, kiedy serial jest ładnie zrobiony i mimo wszystko mnie wciągnie i jest powolny, znaczy się jemu się nie śpieszy, on na początku wykłada nam te karty, pokazuje nam, prezentuje w dobrym klimacie i jasne, te przejścia momentami, ten taki montaż, gdzie nachodzą na siebie obrazy różnych postaci i tak dalej, może momentami jest śmieszne, ale ja go kupuję, jakby rzeczywiście podoba mi się to, że mimo wszystko serial ma na siebie jakiś pomysł wizualny natomiast z drugiej strony, bo teraz mi się przypomniało gdybym miał zauważyć jedną z najdurniejszych rzeczy jaka jest w ogóle w tym serialu to motyw cmentarza z ciałami dziećmi no tak jakby motyw, że korporacja przejmuje się czymś tak nieznaczącym jak ciała ósemki małych dzieci a w tym świecie to jest absolutnie nic i, I musimy je pochować i musimy jeszcze zrobić im nagrobki. Bo jakby dobra, jakby jeszcze tak ciała zakopali w jakiejś dziurze i tyle, to rozumiem. Ale nie, my postawimy im nagrobki z imionami, nazwiskami i tak dalej. Naprawdę no, nie zakładaliście, że te dzieci będą chodzić sobie po tej wyspie i może na to trafią i będą zadawać pytania i tak dalej i tak dalej. Więc e, to jest jedna z takich rzeczy, która trochę została napisana, bo... Powiedzmy, musimy to mieć w scenariuszu, a najgorszą puentą e, z tym, scena, z tym e, cmentarzem to jest scena chyba w finałowym odcinku, gdzie pani doktor przychodzi odwiedzić ten cmentarz, obcy gdzieś tam na graniczu patrzy na nią, po czym nagle pojawia, pojawiają się żołnierze i musimy panią zabezpieczyć. I ja takie, jak ona się tu znalazła, jak oni się tu znaleźli, o co tu właściwie chodzi? Więc, no ale to jest finał. Niestety finał jest, jest, jest słaby e, i, i, i się rozgrywa. I jestem rozbity, na, na, naprawdę jestem bardzo bardzo niesamowicie rozbity e, jak patrzeć na ten serial, bo mogę powiedzieć, że mi się podobał, mhm. a jednocześnie jest on problematyczny niesamowicie. To ja Ci jeszcze powiem dwie rzeczy tak od siebie i, i też podpytam Cię jak Ty to widzisz. Jedna na plus, jedna na minus. Najpierw plus i uważam, że to jest bardzo duży plus tego serialu że on całkiem nieźle pokazuje jak ten korporacyjny świat jest niedoskonały i to jak jest niedoskonały na wielu poziomach. Nie? Począwszy od tego miasta, które widzimy, że wcale nie funkcjonuje jakoś super i to nie jest jakaś idylla. Poprzez te wszystkie korpogierki, poprzez odklejonego bojkawaliera, który po prostu no się zachowuje nomen jak też kolejne dziecko w ciele dorosłego, tylko dla niego za bawką jest poniekąd cały świat, bo po prostu go na to stać. Ale y, tu jest y, pokazane, jak wiesz, jak te y, korporacje mają szczytne idee, ale jak się rozbijają często o głupotę, o chciwość, o nieostrożność. Mhm. No bo wiesz, ta technologia im się wymyka de facto spod kontroli. Nie? W tym piątym odcinku dowiadujemy się, że Boy Cavalier przekupił jednego z członków załogi marzinota, żeby właśnie doprowadzić do katastrofy, ale przecież tak naprawdę to cały ten piąty odcinek to jest po prostu seria niefortunnych zdarzeń, nie? Bo tam po prostu nagle się okazuje, że wszyscy zachowują się trochę jak idioci i po prostu dosłownie jakaś taka, wiesz, jedna pierdoła nagle uruchamia lawinę zdarzeń, która doprowadza nomen omen, do apokalipsy na tym statku. I to było dla mnie urocze, jak tam widziałem, jak nie wiem, pani doktor lekceważy tamte co to były, te kleszcze chyba, nie? I, i... Zasa zasady bezpieczeństwa, tak. tak. I, I tam jeden, jeden jej ucieka, nie? Tu ktoś yy, znowu czegoś tam nie dopatrzył i ucieka jakiś tam kolejny zwierzak. Tu yy, nagle się okazało, że yy, jajo nie zostało zabezpieczone i właśnie facehager się wykluł. I tak dalej, i tak dalej. I to... To jest naprawdę dla mnie fajna rzecz, bo to pokazuje, jak właśnie nieraz niby możesz mieć świat zaawansowany technologicznie, pewien, pełen zasad, mm -hmm. pewien w ogóle jakichś określonych procedur, a my widzimy na tym statku, że to się wszystko rozsypuje, nie? że tam, nie wiem, tu nie mogą się ze sobą wiązać, a tu widzimy, że wchodzą w ze, w ze sobą w jakieś relacje, które też generują kolejne problemy, jakieś sytuacje konfliktowe i takie niebezpieczne dla, dla załogi statku, i to naprawdę wydaje mi się, że jest coś, co ten serial w wielu momentach, na różnych frontach i w różnych wątkach naprawdę fajnie pokazuje. Nie wiem, czy to było w ogóle coś, mm -hmm. co zwróciłeś na to uwagę, czy, czy tak? E, tak, znaczy to jest coś, co bo bardzo często się pojawiała krytyka tego piątego odcinka właśnie, że czemu oni nie uważają, czemu to jest takie głupie. Tu są rzeczy, czyli jakieś nie rzeczy. Nie pierwsze, z ludźmi? No właśnie miałem to powiedzieć. Gdyby świat tak funkcjonował, to w żadnej fabryce poszkolań w BHP nie byłoby żadnych wypadków, no bo przecież Dokładnie. było szkolenie BHP, tak? Więc jakby to po pierwsze. Po drugie, można to bronić w ten sposób, jest powiedziane, że dużo ludzi z tej, e, z tej wyprawy zginęło wcześniej, pozyskując te, e, te egzemplarze zwierząt, więc po prostu może ci najlepsi zginęli, a zostali ci Gosi. A z trzeciej strony... Po 60 latach wiadomo, że większość przespali, ale jednak jest pewnego rodzaju rytm, a wkrada się w to wszystko i tak dalej. Jak i również, no, gdyby wszyscy byli idealni, to nie byłoby filmu, serialu. I wiesz, oni są e, blisko i, Ziemi. Itd. A to też nie bez przyczyny wszyscy mówią, że najwięcej wypadków zdarza się już tuż przed domem, nie? Na, po... Otóż to, pod latarnią jest najciemniej, więc jakby y, trochę momentami to było dla mnie, a poza tym też nie oszukujmy się, sama seria Obcy, ja bym powiedział, że ten serial utrzymuje tradycję Obcego, bo w różnych filmach, w różnych produkcjach z Alienem mieliśmy ludzi, którzy nie postępowali w najinteligentniejszy sposób i tak dalej, więc jakby tutaj to, to nie jest dla mnie problem, znaczy, dla mnie to jest logiczne i, i jak najbardziej się wpisuje i nie ma tutaj rzeczy takich bardzo idiotycznych, Dobra, bo mogę zrozumieć, jak ktoś się tego czepia do pewnego stopnia, ale bez przesady nie jest moim zdaniem aż e, tak źle. I ta korporacyjność... Ja tak naprawdę mógłbym oglądać cały ten serial tylko i wyłącznie o korporacjach, bo teoretycznie mamy jakiś system... Rządów. Mamy tą scenę negocjacji. Mamy jakiegoś niezależnego prowadzącego negocjacje, który jest między Prodigy a wayland utani Dogadują się. Są jakieś tam przepisy i tak dalej, i tak dalej. I kurde, ja tak patrzyłem na te negocjacje i ja tak uśmiechałem się pod, pod nosem na zasadzie jasne, świat powiedzmy państwowy, rządowy, demokratyczny nie jest idealny, ale tutaj mamy dosłownie to samo. Jakby tylko po prostu inni ludzie jest na innym poziomie, inaczej powiedzmy negocjują i tak dalej, więc to jest jak najbardziej w porządku. Też cały wątek cj na początku, który e, chce się dostać na chyba księżyc, żeby się uczyć i tak dalej, ale mam umowę podpisaną i oczywiście nie załatwia tego ze zwykłym człowiekiem, tylko z jakąś maszyną, bo nie ma na ciebie czasu. Gdzie generalnie ta korporacyjność, przecież cały wątek zwalniania głównego naukowca projektu z nawet nie z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Dlaczego? Bo możemy, bo jesteś tak naprawdę naszą własnością i, i dziękuję bardzo. Więc to jest, te, i, i chyba na samym początku mówiłeś, chciałoby się tego więcej, i ja się tutaj zgodzę, że naprawdę ten wątek jest rewelacyjny, żeby szczególnie na przykład podkreślić, bo cały czas mnie to mierzwi, jest morą. Moro, który jest wierny temu Wayland Yutani do samego końca, ale ja się cały czas zastanawiam, dlaczego uh -huh. po 65 latach, to też w ogóle jest wątek, kto decyduje się wyruszyć na podróż, gdzie, jasne, wrócisz ty fizycznie powiedzmy 3 lata starszy, ale na świecie minie 60-70 lat, no przecież Morrow rozmawia z wnuczką swojej, swojej szefowej, tak? Więc to jest coś, co naprawdę jest ciekawe w tym świecie, który, co, jest, co też mi się bardzo podobało, w pewnym momencie Kirsch mówi, że jeden z tych dzieciaków może odkryje podróż nad przestrzenią, mhm. że może w końcu będziemy w stanie szybciej latać, a wy się tam przejmujecie jakimiś pierdołami itd. itd. I więc ta, ta futuryzm tego świata, ale jednak, jednak nie tak zaawansowany, nie taki fantastyczny, a ta korporacyjność, to, to jest coś, co jest super w tym serialu. Jakby naprawdę, naprawdę robi świetną, fenomenalną robotę, łącznie nawet z momentami, gdzie rozmawia, że ktoś rozmawia z Bojem Kawalierem i teoretycznie rozmawia ze swoim szefem, ale to nie jest rozmowa z szefem, tylko to jest rozmowa z człowiekiem, który tak naprawdę trzyma twoje życie w garści. Uh -huh. Bo on mógłby cię zabić dla przyjemności, bo mu się nudzi i nikt by nic nie zrobił. Bo nie może, bo ten świat tak nie funkcjonuje. Tak, tak. I to, to jest też moim zdaniem akurat dobrze wpisu, wpisujące się w ogóle w całe to uniwersum, bo tak nie wiem, jak rozmawialiśmy o Romulusie i na przykład cały ten pierwszy segment mhm. na tej planecie, no to właśnie tutaj to mamy trochę odbicie, jak widzimy braciszka Wendy i właśnie tak jak mówisz, jak on tam na przykład próbuje się zaciągnąć i znowu wraca ten wątek tych kontraktów w zasadzie na, na całe życie. Tak, tak. I, I coś, co funkcjonuje w zasadzie no, na prawie mm, takiego współczesnego niewolnictwa. Nie? Więc, więc no, to, to, to, są, to, są, to są naprawdę fajne rzeczy. Ale powiedziałem, że mam też duży minus i to nie chciałbym, żeby nam to uciekło, bo zwróć uwagę, tak, że tak. serial się nazywa Obcy Ziemia, a my w sumie mało miejsca poświęciliśmy obcemu i ja bym się chciał tutaj na chwilę zatrzymać, bo powiem Ci, że to jest coś, co mi się w sumie nie podoba i ja nie jestem zdania, tak jak widziałem takie komentarze w internetach, że to mógłby być serial o oczku i byłoby lepiej. Rozumiem, z tego te komentarze wynikają, Ale to, to trochę się nie zgadzam, bo to musiałby być jednak inny serial. Nie? Ja totalnie mhm. widzę tutaj y, miejsce dla obcego, ale on po prostu w tym serialu jest źle pisany i, i pomysł na niego jest y, moim zdaniem zły. I co mam na myśli? Bo tu są jakby trzy kwestie. Jakby jedna kwestia to jest to, że y, ten obcy jako potwór y, zachowuje się dla mnie irytująco i to widzimy w różnych momentach, jak mamy scenę w tym y, budynku, kiedy, wiesz, mm -hmm. mamy y, brata, który... Pierwszy czy drugi pierwszy, odcinek. Tak, tak. To, to chyba był drugi odcinek, gdzie y, oni idą przez ten budynek i na przykład jest scena, kiedy y, to w ogóle też pokazuje, jak właśnie czasem na hauli idzie wprost, bo tam otwiera y, naszemu doktorkowi gość y, niczym w, tak, w, tak. W, we Francji, Ludwika y, XIV y, i po prostu tam nagle wpada na ten cosplay jakichś bogatych odklejonych arystokratów opcji w 30 sekund wybija ich wszystkich po czym nie rusza naszego braciska, w sumie jak kompletnie nie rozumiem dlaczego i też sam Morrow tam mówi coś dziwnego że wystarczy nie wiem się go nie bać czy wystarczy nie wiem zastygnąć uspokoić tętno i obcy już cię nie ruszy czy tam feromony tak, Co, coś to takiego jest, było rzeczywiście i, i to, to jest tam niby jako strach czy coś tam właśnie feromony strachu jakieś takie mambo-dżambo to... A rzeczywiście było, kurde, wyleciało i, mi to w i, ogóle wiesz, I to jest dla mnie coś, co jest tak totalnie jakoś niespójne i z tym co widzieliśmy wcześniej i nawet w obrębie tego serialu, no bo mówię, no albo to jest ta maszyna do zabijania, która wpada właśnie do, do takiego e, apartamentu i po prostu pożera wszystko w naście sekund, albo no, to jest właśnie jakaś inteligentna maszyna do zabijania, która działa selektywnie. A tutaj to jest, mówię, dokładnie tak jak chce scenariusz, no przecież te e, z komandosami, no to, to idiotycznie to wygląda nieraz, że mamy, nie wiem, grupę tam nastu komandosów i nikt nawet tego obcego tam nie jest w stanie trafić, nie? Trafić. Znaczy, to tak, to, to, to rzeczywiście ja nawet zwróciłem uwagę, bo jest chyba w siódmym czy w ósmym odcinku scena, że ten obcy skacze na grupę komandosów z wysokości, z jakiejś tam palmy <śmiech> czy <śmiech> tak, tak, drzewa. Tak, tak, tak, dokładnie. Leci dosłownie kilka sekund, oni kilka sekund w niego strzelają i nikt nie trafia. I, i to jest, tak, to to był taki motyw, gdzie... Alien przeżywa, bo scenariusz tak każe. Tak, tak. I, i wiesz, i y, ja mam problem z tym y, pisaniem y, obcego i z tym, że ten serial właśnie się nazywa Obcy Ziemia, że tego obcego z jednej strony jest za mało, y, a z drugiej strony ja mam wrażenie, że to jest coś, na co nie ma za bardzo pomysłu. No bo właśnie nie, z jednej strony tak. mamy, wiesz, te takie horrorowe sceny, które się kojarzą, nie wiem, z Aliens y, na przykład, czyli y, y, te, te potyczki z komandosami. Mamy y, cosplay ósmego pasażera, no z... Nostromo i bardziej taki klaustrofobiczny horror ale no, suma summarum to jest właśnie jakoś wszystko takie rwane a ten motyw właśnie z tym, że Wendy go po prostu ugłaskuje i on nagle staje się pieskiem chodzącym na posyłki no, dla mnie to i wypada źle wizualnie, bo jednak mam wrażenie, że yy, no, obcy lepiej się prezentuje albo w tych mrocznych korytarzach, albo w ogóle gdzieś tam ukryty. No, jednak jest stara prawda, że ten potwór w świetle dnia to od razu traci i dla mnie jednak obcy traci trochę w tym momencie. No i ja ci powiem, że ja naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak ta Wendy się z nim dogaduje i dlaczego on w zasadzie jej słucha i, i, i nie tyka kogoś, kogo ona mu każe nie tknąć. I, I co jeszcze jest dziwnego w tym wątku, jest to, że ja też miałem poczucie, że mówię tu to totalnie nie było jakiejś jednej spójnej wizji w przeciwieństwie do tych pozostałych potworków, bo one, one mhm. są o tyle pomysłowe, że tam mamy nie wiem, taką tą rosiczkę dużą, która no, po prostu jest takim jest gadżetem. Rośliną nie? Jest i rośliną tak, tak. zje tam ze trzy osoby i to jest wszystko. Mamy te kleszcze, które są takim horrorowym gadżetem, no bo umówmy się, one są tylko po to, żeby efektownie wyssać krew z naszych potworów, ale na przykład mhm. dwa potwory, czyli te jedzące metal yy, tak. yy, i oczko są super I, i na przykład to jak mamy te właśnie sekwencje yy, z tymi yy, żrącymi metal potworami bardzo mi się to podobało no i przede wszystkim cały wątek oczka ale nie, nie dlatego, że ona jest jakieś super yy, właśnie nie wiem efektowne, chociaż jest efektowne ale bardzo mi się podobało jak one jest prowadzone, bo to co ty mówisz, nie, że mamy yy, ten motyw przejęcia ciała ludzkiego mamy ten motyw yy, przejęcia, nie wiem, tej owcy i próby porozumienia tej dyskusji z Bojem Kawalierem. To, to są naprawdę bardzo fajne pomysły i ja trochę właśnie tego nie, nie, nie rozumiem też, co tu się zadziało, nie? że z jednej strony mamy naprawdę dobre pomysły. Ja powiedziałem, że jak zobaczyłem, że to jest statek pełen potworów, to że to będzie samograj i okazuje się, że to jest trochę samograj, nie? Bo, bo wszystkie te potwory są naprawdę i wizualnie pomysłowe i ciekawie pisane. No a ten obcy, który jest w tytule, no jest tutaj naprawdę kwiatkiem do kożucha... I, no powiem trochę złośliwie, że ja to bym się nawet nie obraził, gdyby w ogóle go tu nie było, tylko, tylko wiesz, byśmy dostali właśnie serial. No musiał być. No, musiał być tak. Ale wiesz, ale żeby go tam ograniczyć, niech to będzie ta strzelba czychowa, mm -hmm, nie mm -hmm. wiem, to jajo, które widzimy na początku, że po prostu jest i, i w którymś momencie, że musi się spuścić z łańcucha i, i, i zrobić rozpierduchę, ale cały serial naprawdę dla mnie by zyskał, gdyby on się skupił na, na tym w sumie chyba, co nawet samych twórców najbardziej interesowało, czyli właśnie to, o czym mówimy, korporacje, te rozkminy o syntetykach, o człowieczeństwie, o nieśmiertelności i tak dalej, a tego potwora jeszcze trochę schował w tło. To teraz powiedzieć tak, bo to jest wniosek, który, który już po którymś tam trzecim, czwartym odcinku, po rozmowie z różnego rodzaju znajomymi, jeżeli ktoś... Zakładał, czy podchodził do tego serialu na zasadzie fajnie, alien będzie wyżynał ludzi, i o tym będzie ten serial. No to, to, to, to jest chyba grupa odbiorców, która najbardziej się zawiedzie. Mhm, no to na pewno. Co, co też, co, znaczy też nie oszukujmy się, no to, to jest troszeczkę to, co ja mówiłem na samym początku. No, gdybyśmy dostali odcinkowy nawet po 30 minut serial, gdzie Alien cały czas kogoś wyżyna, to też byłoby mimo wszystko nudne. Alien działa dlatego, że dostawaliśmy go w filmie, przez połowę filmu rzeczywiście był tym horrorem, co, co dobrze, że ty to zauważasz, że go relatywnie nie widzieliśmy, nie widzieliśmy go dużo, był gdzieś tam w ciemnościach tak itd., itd. I by, ja, ja się chyba kilka razy złapałem w czasie oglądania tego odcinka, te, te, te, tego serialu, że nie zdawałem sobie sprawę, że tu nie ma aliena. Tak. Ale w sumie dobrze, że go nie ma. To <śmiech> jak Jakby zdawałem sobie sprawę, że mi to nie przeszkadza. A potem jak się pojawiał, to rzeczywiście było takie. No dobra, bo, bo, bo jest Alien Earth, więc musi być Alien. E, I. Gdyby na przykład on był przedstawiony jako Apex Predator, jako ten na samym szczycie, że wszyscy i ludzie, i wszystkie zwierzęta mają do niego jakiś tam, wiesz, ten uh, respekt, tak? Jakąś obawę, że on rzeczywiście jestem na samej górze, mhm. co momentami jest pokazywane głównie w piątym odcinku, to spoko. Ale tak jak mówisz, nie jest. I tutaj chyba najbardziej wykłada to niestety ten wątek Wendy, która z nim rozmawia, który gdyby był wyjaśniony albo gdzieś, chociaż mielibyśmy jakieś podstawy, żeby czekać na drugi sezon i powiedzieć, bo tam zostanie to dokończone, to spoko, ale teraz no dobra, wiem, że może zabrzemiam wcześniej, jakbym to bronił, że jestem geniusz dziecka połączony z komputerem i tak dalej, ale to jest najbardziej, najbardziej powiedziałbym przesadzone, bo już nawet to przeskakiwanie między kamerami, hakowanie systemu jestem w stanie zrozumieć, dobra, coś ala la cyberpunk, ale czemu, czy on, nie wiem, czy on ją traktuje jako matkę roju, czy on ją traktuje jako swojego sprzymierzeńca... W jaki sposób to funkcjonuje? A, a wiesz, a ja tylko na sekundkę się wtrącę. Wiesz, samo to, że oni rozmawiają się jest trochę dziwne, no bo też wiemy, że nie wiem, zwierzęta no owszem się komunikują na przykład, ale, ale to nie jest, nie wiem, język jako taki, nie? I więc nagle sprowadzenie tego klekotu obcych, który no, przecież też kojarzymy dobrze do jakiejś takiej zbornej komunikacji, która działa dosłownie, tego nie rusz, to rusz, zrób no to, tak, pójdź tak. tam, schowaj się tu i tak dalej, no to, to jest w ogóle dla mnie taki motyw straszliwie dyskusyjny. Znaczy, już prędzej właśnie byłoby ciekawsze i nawet trochę rozumiałem Boja Kawaliera, jak chciał zaimplementować oko człowiekowi. O, to totalnie, bo to, totalnie. Bo, bo, bo, bo rzeczywiście widzimy, że e, oczko jest w stanie myśleć przyczynowo-skutkowo, logicznie, analizować, uczyć się czegoś i tak dalej, i tak dalej do jakiegoś stopnia. I powiem Ci szczerze, że jakby ten alien... Gdyby go nie było w tym serialu, to ja bym nie tęsknił. Uh -huh. Gdyby ten serial był o świecie Aliena, w którym dzieje się Alien, spoko. Natomiast sam on w sobie, no okej, okay, no jest, jest fajny, zabija wiele osób i tak dalej, jest krwawo i, i w ogóle, ale rzeczywiście wątek z tym, że jeżeli jesteś, to, znaczy, to wychodzi na to, że syntetyki są najlepszymi um, zabójcami alienów, bo nie mają emocji, <laughs> tak? nie, nie, nie czuć od nich strachu. Mhm. To znaczy, były, pojawiały się przecież w komiksach motywy syntetyków, które walczyły z alienami, tylko tam alieny i takie atakowały i tak, więc no to, jest, to jest troszeczkę ten problem, że w tym uniwersum są różne interpretacje. Przecież filmy między sobą się zmieniały, tak, tak, tak, miały tak, różne no, podejście, prawda. cykl, rozrodczy, i tak dalej. Tylko tu jest problem taki, że to nie jest do końca spójne, a w naj, najlepszym wypadku nie jest wyjaśnione odpowiednio w ramach jednego serialu. I biorąc pod uwagę, jak on się kończy, trochę mam wrażenie, że sami chyba twórcy do końca nie wiedzą, jak to ma działać, albo jest to już taka czwarta, piąta, szósta gęstość, że oni już się trochę sami w tym pogubili. Więc e, Alien, generalnie rzecz mówiąc, jak ktoś powie, że jest rozczarowany Alienem, znaczy inaczej, jak ktoś powie, że nie jest rozczarowany Alienem w tym serialu, to będę zaskoczony. To, to yy, ja tak na sam koniec tego wątku, to yy, jeszcze ci powiem, że to jest.. Yy o tyle jakby dla mnie wszystko interesujące, też już jak po, po, podsumuje się te wszystkie wątki, czy zbierze się te wszystkie nitki, że ja mam wrażenie, że z jednej strony twórcy wykazali się sporą odwagą w podejściu do tak. y, takiego potencjalnego materiału źródłowego, czyli do aliena, o tak, tak to ujmę. I tu tylko dodam, że to ja szanuję za to, bo, bo przynajmniej próbowali coś inaczej, próbowali coś podejść, zrobić i tak dalej. Tak, tak i, i wiesz, i ja samo to też jestem w stanie... Y, pochwalić, że, że mieliśmy tutaj jakby inne podejście, czy jakieś pewne nowe pomysły. Natomiast mam wrażenie, że znów, tak jak z wieloma rzeczami, oni się zatrzymali w pół kroku, bo ty powiedziałeś przed chwilą i ja się z tym totalnie zgadzam, że można było po prostu pójść i jeszcze mocniej i zrobić ten serial korzystając z tego, że to jest serial i tak wszyscy go obejrzą, bo będą chcieli zobaczyć jak zostanie rozwinięte uniwersum obcego po prostu bardziej o tym świecie nie wiem, nawet trochę może jako jakiś tam łącznik czy podbudowę pod jakieś kolejne filmy czy, czy nie wiem jakąś animację, cokolwiek i skupić się na tych rzeczach, które twórców ewidentnie interesowały Okroiwszy jeszcze z obecności obcego Bo mówię, niestety ja mam wrażenie, że przy licznych problemach tego serialu Które tutaj wymienialiśmy sobie No to niestety jeszcze ten rozkrok w kontekście jakby samej głównej maszkary No to, to, to jeszcze mocniej po prostu mu szkodzi Mhm mm no niestety nie, niestety I, i chyba możemy przejść do podsumowania bo i tak, tak tam tak, trochę tego wyszło tak. znaczy, tyle dobrego, że rzeczywiście jest o czym rozmawiać ale zanim przejdziemy jeszcze do podsumowania, ja chciałem odnieść się do jednej rzeczy, która troszeczkę, troszeczkę nie powiem, mnie zirytowała bo jak, jak zapewne nasi słuchacze słyszycie, to nie jest tak, że ja uwielbiam ten serial, to nie jest tak, że nie można go krytykować, ale miałem wrażenie, że od pewnego momentu rozpoczął się po raz kolejny jak to raz na jakiś czas przy jakichś serialach na przykład Gwiezdno się pojawia pewnego rodzaju wyścig medialny kto najbardziej, kto najbardziej wyszugany, snobistyczny, czy nawet bumerski sposób skrytykuje ten serial? Bo no nie, bo w momencie, kiedy ja słyszę argumenty, że o matko, kiedyś to był alien, że jak ja oglądałem pierwszego alienia w kinie, to było prawdziwe kino, a to nie jest kino i tak dalej, i tak dalej. I że tutaj wszystko w tym serialu jest do niczego. I że tutaj nie ma żadnego sensu logiki, żadnego pomysłu i tak dalej, i tak dalej. To jakby ja rozumiem, że my żyjemy w czasach, gdzie skrajności praktycznie tylko i wyłącznie istnieją, tylko, ale jakby nie popadajmy w całkowite, powiedzmy, pędzenie za poklaskiem i zachwycaniem się tego, że ktoś mówi coś bardzo ekstremistycznego, jeżeli można powiedzieć tak o odbiorze serialu. Po prostu, przepraszam Was za to, ale musiałem to powiedzieć, bo momentami to ja już oczy, w, w oczy mi wypadały z gałek, tak bardzo nimi przewracałem. Jak to bardzo ktoś uważa, że to jest beznadziejny serial i tak dalej. Jeżeli to ktoś uważa, że jest naprawdę samo dno dna, to chyba dużo nie oglądał filmów czy seriali, bo, bo naprawdę mogło być dużo gorzej. Wiesz, przede wszystkim, bo ja się totalnie podpisuję pod tym, co mówisz, to wiesz, taka zero-jedynkowa krytyka jest o tyle zabawna, że no, rozmawiamy prawie półtorej godziny i zobacz ile wątków poruszyliśmy a jeszcze pewnie wielu tak, nie poruszyliśmy tak. nie, bo tutaj naprawdę Oczywiście. jest mnóstwo takich nieraz drobnych detali, które można rozkminiać, które można chwalić, można je krytykować i wydaje mi się, że właśnie pewną wartością jeżeli już rozmawiamy o jakiejś krytyce, to jest właśnie rozmowa o argumentach, o pomysłach o tym co, co było dobre na papierze, a co nie wyszło albo co właśnie wyszło Oczywiście. i ja też mówię, to totalnie o tyle się zgadzam z twoim podejściem, że tak jak słyszycie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, no ja nie jestem specjalnie zadowolony po tym serialu, ale sam bym go nie nazwał jakimś bardzo złym serialem. No on po prostu jest pod wieloma względami, no, tak jak powiedziałem na samym początku, nieudany, co nie znaczy, że właśnie to jest po prostu jakieś kategoria, jak to Mando mówi często głównym na kiju nie tykać, bo mm, dokładnie to, co ty sobie powiedziałeś naprawdę jest dużo, dużo różnych naprawdę złych seriali, no i obcy to, to nie jest jeden z nich. No ale jeżeli by twórcy szli w ten jakiś drugi mm -hmm. sezon potencjalny, to na pewno jest dużo rzeczy do przemyślenia przed nimi. A z drugiej strony nie byłby to pierwszy serial, który ewentualnie odbiłby się i okazałoby się, że w drugi w pierwszy sezon trzeba przeboleć, bo w drugi na przykład jest fenomenalnie, tak? No bo mm -hmm. wszyscy znamy wiele takich seriali Ale dobra, już Przechodzę do podsumowania. Powiem tak. Warto spróbować. Warto spróbować. To nie jest coś, co też bardzo mnie bawi. To nie jest coś, co musimy obejrzeć. Mm -hmm. nie, nie wychodźmy z założenia, że rzeczy, które wychodzą w, w popkulturze, w, w serialach i tak dalej, musimy oglądać. Że o matko bosko jesteśmy zmuszani do oglądania tego beznadziejnej, beznadziejnej rzeczy. Nie. Moim warto, moim zdaniem warto spróbować. Bo... Nie jest to absolutnie serial, który jest wybitny, który jest fenomenalny. Próbuje czymś być. Czasami mu to wychodzi, czasami mu to nie wychodzi. Czasami będziemy przewracać oczami i robić face palmy. Czasami może wstychniemy palcami i powiemy tej, to jest fajne. Wydaje mi się, że przez większość czasu będziemy zadowoleni tym, co widzimy wizualnie na ekranie. Mhm. Znaczy się lokację, e, e, reaktorską, aktorską, e, montaż też mimo wszystko znalazłem pozytywnie. Znajdziemy tutaj różnego rodzaju wątki, które są przeróżne. I... Naprawdę bardzo trudno jest mi opisać, bo będąc jak najbardziej obiektywnym, rzeczywiście jest to serial z gigantyczną ilością problemów, błędów, niedopracowań itd. Ale będąc subiektywnym, z mojego punktu widzenia, jako ja, komisarz, sef, fan itd., bawiłem się przyzwoicie. Ilość elementów, ilość worldbuildingu, tego tworzenia świata, prezentowania tego świata, pewnego rodzaju wątków, które można różnie analizować, interpretować w zależności od tego, jak na nie patrzymy, jest tak duża, że może nie tyle niwelowała, co wyrównywała mi te wszystkie niedociągnięcia, o których mówiliśmy tutaj. I gdybym miał podsumować tak w jednym zdaniu, warto spróbować i naprawdę ocenić samemu. To nie ucieknie, szanse na to, że zniknie to z platformy streamingowej Disneya są niewielkie, więc można próbować, szczególnie, że jest to długi serial, jest to, to mimo wszystko 8 godzin, czy e, prawie ponad 8 godzin by nawet można powiedzieć. Warto spróbować, na pewno nie robić sobie maratonu typu cały serial w jeden dzień albo w dwa dni, bo to jest moim zdaniem za dużo, ale dawkować sobie po kolei powoli Moim zdaniem da się, jeżeli ktoś lubi sci-fi, może nawet nie konkretnie aliena jako uniwersum, ale jako sci-fi warto rzucić po prostu na to hehe okiem. No tak, ja tu w sumie niewiele dodam, bo z większością rzeczy się zgadzam. Pomimo, że tak jak słychać było, różnijmy się w ocenach, to ja też uważam, że to jest serial, który warto sprawdzić, ale po też yy, podbiję to, co powiedziałeś, bo uważam, że to są słowa mędrca, że naprawdę zrozummy, że nie wszystko trzeba oglądać. I myślę, że jak ktoś na no, przykład tak. yy, zacznie ten serial oglądać i na którym etapie się od Bije, to ja nawet zaryzykuję stwierdzenie, że nie wiem, jeżeli ktoś yy, przetrwa do szóstego odcinka, to wszystko co najlepsze ma za sobą już dwa ostatnie jak, jak go zaczną irytować to już może sobie nawet odpuścić bo już wiele więcej nie dostaje nie dostanie a to, to jest o tyle właśnie dziwna produkcja, że kiedy ona jest dobra to ona potrafi być bardzo dobra z, w niektórych pomysłach tak, w niektórych tak. scenach, w niektórych rozwiązaniach mm, i tak dalej, i tak dalej i z tego powodu no, ja naprawdę nie, nie mogę jej też skreślić po, pomimo tego, że właśnie no, miałem też takie momenty, że po prostu naprawdę strzelałem w face palmy i, i irytowało mnie to, jak Noah Hawley po prostu wpycha nam do gardła pewne rzeczy, pokazując nam palcem albo, albo serwuje jakieś idiotyzmy albo jakieś niespójności. No ale tak jak mówię, czasem lepsza jest interesująca porażka niż wiesz, kolejny odsztancy, mm -hmm. wycięty po prostu z y, Excela jakiegoś tam disneyowskiego księgowego y, produkcyjniak, nie? Tak, bo tutaj, tutaj absolutnie się zgadzam, że rzeczywiście przynajmniej ten serial e, jakiś jest, był jakiś pomysł i, i tutaj dlatego, dlatego mam te skojarzenia z Akolitą, bo Akolita ma to samo, ma wiele błędów, ma wiele problemów, ale przynajmniej próbował być nie kolejną kopią Mandalorianina, nie kolejną kopią Kenobi'ego, tylko coś stanąć na własnych nogach. Wyszło, nie wyszło, każdy musi ocenić samemu i tyle. No dobra, to Sef, dzięki Ci za tę długą rozmowę. Cieszę się, że udało nam się spotkać. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. No i oczywiście, drodzy słuchacze, dajcie znać w komentarzach, bo jestem przekonany, że będzie, że jest szansa na, na bardzo żywiołową dyskusję co do tego serialu. Tak, tak. Koniecznie się podzielcie wrażeniami, no a ja mam wrażenie, że my, jeżeli nie wcześniej, bo tu zaraz za kulisami Jeepus powiem, jaki mam zamach na ciebie, drogi kolego, to spotkamy się przynajmniej przy okazji Predatora, no. który już za niecały miesiąc w kinach. Miesiąc. Dosłownie za miesiąc od momentu, kiedy nagrywamy ten materiał, więc ja już nie mogę się doczekać, bo, bo... Bo mam wrażenie, że będzie bardzo dobrze i mam nadzieję, że się nie zawiodę. Dokładnie tak. Dzięki jeszcze raz. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. To aan, man. Game over, man. Game over. You just don't turn it off.